Good morning, Dzień dobry wszystkim. I'm glad to be back again here after some Miło mi znowu was widzieć po pewnym czasie z powrotem. O, wychodzi na to, że pogoda tym razem jest bardziej gorąca niż ostatnio. Zatrzymaliśmy się tutaj, dlatego że jesteśmy na naszych wakacjach po Polsce. Zanim uh, I I zapomnę, to przekażę najpierw pozdrowienia serdeczne z Holandii, stamtąd, skąd pochodzę. Thank you for having me here. Dziękuję wam serdecznie, że przyjmujecie mnie tutaj. And I heard this uh, fine brother here lived for five years in Holland, so I will speak in Dutch today. Słyszałem. <laughs> On słyszał o mnie, że był czas, że pracowałem trochę w Holandii. chciał, żebym tłumaczył z holenderskiego, ale... <laughs> OK, um, I just heard Jacek talking about uh, running the race. Troszeczkę wstępnie planowałem z Jackiem, gdzie, w którą stronę byśmy mogli pójść. I my przygotowujemy się żeby, żeby tam właśnie dojść, żeby to zrobić. Planujemy. And, um, that is actually the subject of my preaching in this afternoon I ja przygotowałem pewien temat, którym również będę się dzielił dzisiaj po południu na spotkaniu w Boguszowie. Jeśli to będzie też taka kontynuacja jak gdyby, więc jeśli ktoś z Was y, zainteresuje się dzisiaj tym tematem, to zapraszam później do Boguszowa. But, uh, this morning I have another subject. Dzisiaj, na dzisiejsze spotkanie mam taki temat and I'm talk about the spiritual, uh, parenthood. Chciałbym rozmawiać trochę o takim rozwoju duchowym O wzroście w duchu W jaki sposób my możemy być przykładem dla innych W jaki sposób my możemy być świadectwem dla innych I believe that, um, Also for this church, a new season will come. Ja również wierzę w to, że na ten wasz Kościół przychodzi nowy czas, nowe rzeczy. Harvest will come in. Że jesteśmy przed żniwami, przed czasem żniw. And I, want you to be for that. I myślę, że dobrze by było się przygotować na ten czas. I ja rozumiem, na jaką rolę powinniśmy pełnić. And I actually believe that everyone in this room także wierzę w to, że każda jedna osoba, która dzisiaj tutaj jest, can be a coach to someone else. Może być takim trenerem, nauczycielem dla kogoś innego. And it does not matter what your age or what your level in maturity is. I to niezależnie od tego, w jakim kto jest wieku, ile ma lat. So, but let's first start with the Bible. Więc rozpocznijmy takie rozważanie od słowa z Biblii. I to jest w 1 Koryntian, 4 rozdział. Od wersetu 14 do 17. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, od 14. Piszę to nie, aby Was zawstydzić, lecz aby Was napomnieć. Jako moje dzieci.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 Children. To, co widzimy w tym fragmencie, to to, że apostoł Paweł wierzących w Koryncie nazywa swoimi dziećmi. And that makes him the father of that children. A więc on jak gdyby traktuje ich z pozycji ojca, jest jakby ich ojcem. And he was the founding father of the church. On y, jako ojciec założył ten zbór, ten kościół. And all the children, or there, are there his A wszyscy, którzy przyłączyli się do tego kościoła, byli traktowani jak jego dzieci. In the spirit, of Oczywiście duchowe dzieci. I także w tym fragmencie widzimy, że jest wspomniany Tymoteusz, który również jest nazywany synem apostoła Pawła. I Biblia również y, mówi, wypowiada się na temat Tymoteusza, że Tymoteusz jest jak gdyby takim odbiciem Pawła. Wszystko, co Tymoteusz się wypowiadał, czy nauczał, czy służył, bardzo, bardzo mocno naśladowało to, naśladowało Pawła, od którego on wszystkiego się nauczył. So what can we learn from this? A więc, co my, czego my możemy się nauczyć z takiego przykładu? As know, every in this room and this room, Wiemy, że każdy jeden chrześcijanin, który tu dzisiaj jest i może go dzisiaj nie ma tutaj, and the is to make new ma na sobie nałożone takie chrystusowe przykazanie czyń innych uczniami. So if you are busy doing that, a więc jeśli się tym zajmujesz i chciałbyś się tym zająć, żeby uczynić kogoś uczniem, And to, of your yy, to jest tak, yy, że to jest jak gdyby twoja odpowiedzialność i twoje zadanie przed Chrystusem. Then you will the or A więc to oznacza, że ty jak gdyby potrzebujesz stać się, dojść do takiego miejsca, aby być Duchowym ojcem albo mamą dla tej osoby. Right? Dla tej nowonarodzonej osoby, która, która przybywa do, do zboru. Actually, that's a big I to wychodzi na to, że to jest dosyć duża odpowiedzialność na nas. Spoczywa. Ale czy to oznacza, że my musimy być idealni, doskonali w czynieniu tego? Do you have to have reached a certain level of maturity before you can do that? Czy to oznacza, że zanim ty rozpoczniesz czynienie kogoś uczniem, musisz drapać się po takich poziomach, które musisz osiągać, zaliczać, udoskonalać siebie samego, żeby żeby zacząć to robić. I think someone is uh, have to be perfect or have to be a very mature level in order to bring someone else to Christ. Ja nie myślę, że, że jest nałożone na nas takie wymaganie, żeby być doskonałym. Oczywiście my dążymy do, do doskonałości, ale nie myślę, żeby było na nas nałożone, żeby być idealnym nauczycielem doskonałym. Because sometimes newborn Christians get converted on day one and they bring a new Christian to Christ on day two. Ale my wiemy, że ci nowonarodzeni chrześcijanie, którzy pojawiają się w zboże, oni często mają swoje wyobrażenia, swoje poglądy, swoje decyzje. Oni też nie dużo wiedzą na temat Biblii, na temat chrześcijaństwa. I don't think so, step i myślę, że oni wszystkiego też od razu się nie nauczą, że jest potrzeba prowadzenia ich tak krok po kroku, tak? Nie wszystko naraz. I oczywiście każdy nowy chrześcijanin, który się pojawia, potrzebuje takiego koło siebie pomocnika, przewodnika. So they will become uh, stable, wise and seasoned Christians który byłby takim właśnie dojrzałym, sprytnym, mądrym chrześcijaninem właśnie w tych sprawach, żeby go poprowadzić. I może po pewnym czasie ta nowa, nowa osoba, nowonarodzony chrześcijanin, on sam po pewnym czasie po takich szkoleniach może stać się liderem dla kogoś innego. And you might say, well, what about that, all these steps to uh, getting adults or getting... More experienced. A więc jest potrzeba takiego progresu, żeby, żeby robić postępy, czyli żeby iść głębiej, więcej, lepiej. I oczywiście cały czas trzeba pamiętać, żeby zwracać uwagę na to, że Jezus jest naszym zbawicielem. But according to the Bible there is more than that and it's not enough. I, I że trzeba wyznać Jezusa swoim Panem, ale jak czytamy Biblię, ten sam moment wyznania Jezusa swoim Panem, to nie jest koniec, to nie jest już wszystko. Of God. I właśnie w nauczaniu Pawła bardzo mocno przejawia się to, że my, chrześcijanie wierzący, powinniśmy się z całą mocą starać, aby pomagać tym nowo, nowo nawróconym chrześcija chrześcijanom wzrastać, uczyć się i rozwijać. And we can read that in, uh, 1, I, I możemy o tym przeczytać w liście do kol Kolosan, w rozdziale pierwszym i w wersecie ósmym. W 28 pierwszy, e, list do Kolosan, pierwszy rozdział, 28 werset. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. A więc widzimy, że cel główny tego wszystkiego jest to, żeby chrześcijanin doszedł do pełni, do jakiejś doskonałości w Chrystusie Jezusie. I co to oznacza? Co to dla nas oznacza? Jakie są kroki, które prowadzą do dojrzałości w Chrystusie wierzącego? Chciałbym króciutko przejść z wami przez takich pięć kroków Takich poziomów życia. I a troszeczkę chciałbym się zatrzymać i wyjaśnić. I because the Bible, uh, the Bible translations are not always that correct. Chcę to rozważanie przeprowadzić, dlatego że nie zawsze okazuje się, że tłumaczenie w Biblii tych wersetów na ten temat jest prawidłowe. W wielu takich t, t, tłumaczeniach Biblii, kiedy mówi się o takich początkujących chrześcijanach, używa się słowa dzie dzieci. And actually, i to kilka razy jest tak wspomniane. This, let's start. Ale rozpocznijmy. Pierwszy poziom, jaki zauważamy, to taki, że jest mowa o niemowlakach w Jezusie Chrystusie. O niemowlakach, poziom niemowlaków. In the Bible, the word for that is nepios. W Biblii z języka greckiego to jest nepios. And it means something like, I to znaczy coś jak nie mogę mówić czy nie mogę mówić za siebie. To jest mowa o kimś, kto jeszcze sam nie jest w stanie wypowiadać się, utrzymywać rozmowę, nawiązać rozmowę z kimś. And in 5 and 13. No, we don't... W liście do Hebrajczyków i w liście do Koryntian właśnie tam są użyte te słowa. This word is meant to I to są słowa użyte na opis chrześcijan, którzy dopiero co się na, nawrócili, narodzili na nowo. I Apostoł Paweł zachęca nas, że kiedy my narodzimy się na nowo, żebyśmy się nie zatrzymali na tym poziomie, żebyśmy długo nie byli takimi duchowymi niemowlakami, ale żebyśmy raczej starali się dojrzewać, wzrastać, rozwijać. And you can read that in 1 Corinthians 14, I możemy o tym przeczytać w, liście, w pierwszym liście do Koryntian w 14 rozdziale chyba. And So in this scripture, it literally says that there are stages between a baby and an adult. Biblia rozdziela właśnie etap w życiu chrześcijanina na taki etap poniżej. To jest niemowlak i następny etap. So what other stages are there? jaki to jest ten następny etap? We have the children. Mamy etap dzieciństwa, like the children or toddlers, still about 12 years old. Takie dziecko to mimy wyobrażenie do 12 roku życia mniej więcej. W Ewangelii Łukasza w, w wersecie 40 w drugim rozdziale jest właśnie na określenie takiego chrześcijanina na poziomie dziecka jest użyte słowo paidion. paidio. And As we know, in, in natural life as well, I obserwując naturalne życie, obs naturalne dzieci wiemy, like to learn a lot. że to są dzieci w wieku, w którym się najwięcej dziecko uczy. They are very and they want to all ono jest bardzo ciekawe, bardzo aktywne i wypytuje o wszystko, chce o wszy wszystkim wiedzieć. So you have to give good protection to kids. A więc takiemu dziecku trzeba zabezpieczyć dobrą ochronę, they want to do themselves. ponieważ ono jest na etapie, że samo wszystko chce zrobić, doświadczyć y, osobiście swoimi rączkami czy nóżkami. They don't want help, one nie chcą, żebyśmy im pomagali, but they need it, right? one chcą, potrzebują i chcą to same. And that's the same with the kids. I myślę, że tak samo jest podobnie czy podobnie w wymiarze duchowym. In this stage, the kids can be uh, can serve in the church. Na tym poziomie dzieci zauważają, że należą do kościoła and they need to learn how to serve. Wiedzą, że będą musiały się nauczyć jak służyć innym, how to be obedient and how to become responsible. Takie dzieci w zbroje będą musiały się nauczyć posłuszeństwa i wykonywania poleceń starszych. And these kids will need Uh, proper food and education I takie dzieci y, potrzebują właściwego pokarmu i właściwe, właściwego zajęcia się nimi. Po to, żeby mogły wzrastać, rozwijać się i żeby mogły przejść do następnego etapu. Because they need to grow, right? Ponieważ to wszystko polega na wzroście, tak? So uh, after that, so after they That stage. A więc, następnym etapem po tym dzieciństwie, To jest okres nastolatków, tak? In, Teenagers. Yes, I know all about it. Tak, nastolatkowie, bardzo ważny etap. And uh, in Galatians 4, verse 19, 19 we can see that the word used for that stage is technon. My zauważamy użyte słowo greckie techno mm -hmm. na określenie tego uh, etapu rozwoju chrześcijanina. And it says there, my dear children, for whom I am again in the pains of childbirth until Christ is formed in you. Tam, w tym wersecie, Paweł zwraca się i używa tego słowa moje drogie dzieci, tak jak je już do was wcześniej napisałem. So, here it says that they are not yet. I on mówi do nich i zwraca się do nich, opowiadając im, że jeszcze cała ich edukacja, cały ich wzrost nie jest jeszcze dokończony, nie jest zakończony, ale że będzie to kontynuowane. I my wiemy, że y, nastolatkowie to jest taki okres młodzieży, który bardzo mocno szuka swojej tożsamości własnej, chcą mieć własną tożsamość. I oni tak bardzo chcą, żeby dorośli traktowali ich jak dorosłych, że wręcz domagają się być traktowani jak dorośli. And they th and they think they know o, Im się wydaje, że już wszystko wiedzą ale tak naprawdę to my wiemy, że jeszcze trochę im brakuje, że jeszcze muszą poczekać. And teens want to be independent and free. Widzimy, że tacy nastolatkowie bardzo dużo mówią o wolności, o niezależności, takimi chcą być, But they do not yet want the responsibilities. ale widzimy, że jeszcze nie są w stanie wziąć na siebie odpowiedzialności. Odpowiedzialność jest im obca. Nie bardzo im, żeby się komuś poddać, podporządkować, być komuś posłusznym. I kiedy się ma do czynienia z takimi nastolatkami i chce się ich jakoś prowadzić dalej, they might grow into rebellion. I, jeśli ich się nie poprowadzi, zostawi ich samych, to oni siłą rzeczy y, zrobią rebelię, przewrót. A więc jest bardzo ważne mieć świadomość, że jeśli mamy do czynienia ze, z duchową y, nastolatkością chrześcijanina, to trzeba uważać, tak? że to nie są jeszcze osoby, którym można powierzyć na przykład jakąś odpowiedzialność czy pozycję lidera. I ja mam tą świadomość, że młode kościoły, niedawno założone, one mają bardzo dużo właśnie takich duchowych nastolatków. That's why there are so much fights in churches. I dlatego my widzimy, że po pewnym czasie w takich zborach jest dużo zmagania, walki pomiędzy. People get angry and go away to another church. Widzimy, że niektórzy to tak zdenerwuje, że odchodzą z kościoła. Ponieważ im się wydają i myślą, że gdzie indziej jest lepiej. Tutaj nie jest za dobrze. I o jakiej charakterystyce takich nastolatków duchowych powinniśmy wiedzieć, mieć świadomość? First of all, are usually more excited about the supernatural, Uh, demonstrations of power. Po pierwsze, to wy wychodzi na to, że tacy nastolatkowie są bardzo mocno skierowani, zwróceni na sferę nadprzyrodzoną, na cuda, na znaki. Oni już ich tak za bardzo nie ekscytuje i nie rozradowuje sam fakt, że są zbawionymi, uratowanymi. Oni bardzo mocno są nakierunkowani na dary, na takie zamykanie się w myśleniu właśnie wśród darów. can bardzo mocno wtedy oni zwracają się do takich tematów jak uwalnianie od demonów, I can heal the sick do uzdrawiania chorych. I can prophesy. Ja mogę to wszystko robić, ja mogę prorokować. So I'm ready for my ministry. Ja jestem całkowicie gotowy na taką służbę. And it might look all good because of these gifts they have. I ponieważ ja dostrzegam swoje dary, więc jest, powinno być wszystko w porządku. But they're still very vulnerable for pride. Ale oczywiście tam... Y jest miejsce, niestety, oprócz darów, jest jeszcze miejsce, że może, mo, może się pojawić duma, może się pojawić pycha. And for and like that. I może się taka egoistyczna myśl, że to ja robię to wszystko i to jest dzięki mi. Oni oczywiście twierdzą, im się wydaje, że, że już posiedli całą mądrość. I jeśli już są w takim stanie, to już nie muszą nikomu podlegać, nie muszą z nikim współpracować, mogą być samodzielni. Dochodzą też do takich skrajności i zaczynają mówić, że ja już bezpośrednio od Boga słyszę, co Bóg do mnie mówi, co ja mam robić. And they will stand up and bring in the I wtedy nawet pozwalają sobie, żeby się sprzeciwić liderom, pastorowi w kościele. teknos, I ludzie na poziomie teknos, czyli duchowym na ale się zapętliłem, im się, Im się wydaje, że już mogą działać całkiem niezależnie. Że nie, nie muszą od nikogo zależeć, nikomu podlegać. Już mogą być samodzielni. Sorry. A, <laughs> sorry. And, and losing status or position is really difficult for them. Im bardziej e, zaciera im się świadomość, że to chodzi o to, żeby służyć innym, a bardziej zwracają uwagę, że pozycja jest ważna w jakiej są. O, ja już jestem w pozycji takiej i takiej. So... Enough about teenagers. Może jeszcze coś o tych nastolatkach? Również można czy y, nas, chyba o następny etap chodzi, że nastolatk, czy nastolatków i po, powyżej nastolatków można wierzących traktować jako synów i córki. Nazwa synowie i córki. I to <laughs> Chodzi o ten następny etap po na, nastolatku, i tam jest takie użyte słowo greckie, które ja powiem Cheos, żeby nie powiedzieć inaczej. My Greek is not so good. <laughs> Nasz grecki nie jest za, za dobry. But for in the Bible. I słowo, które określa takiego chrześcijanina właśnie tym, tym słowem, to nie jest to samo co, co, co dzieci. Co dzieci. Biblia opisuje synów i córki jako tych, którzy są prowadzeni duchem świętym. I możemy przeczytać o tym w liście do Rzymian w 8 rozdziale, 14-15 werset. I in small pieces that it says, the Spirit you received brought. About your adoption to sonship. i w tłumaczeniu ten werset mówi o tym, że zostaliśmy zaadoptowani przez Ducha Świętego, aby być synami i córkami. And from God. I widzimy, że chrześcijanie na tym poziomie synów i córki Otrzymują pewien rodzaj autorytetu i odpowiedzialności do służby. And God's, God himself puts those people in places. I Bóg sam osobiście prowadzi takich synów i córki, y, rozdzielając je do, do, do służby, określając ich miejsce w kościele. And he selects those people based on characters y and, and loyalty. Bóg zna charaktery każdego takiego syna i każdego córkę i według, tego, według ich charak, według charakteru kształtowanego już na tym poziomie chrześcijanina umieszcza jakoś w Kościele. I to rozdzielenie, przydzielenie służby nie, nie polega bardziej na, na patrzeniu jakimi darami jest kto obdarowany, tylko na charakter. So God sees the potential in that people. Bóg widzi potencjał, jaki jest zgromadzony w takim synu lub córce. And this is interesting because in the Jewish culture, uh, when a person got about 30 years old. to jest ciekawe, że na przykład w kulturze hebrajskiej taki poziom to jest dopiero od około 30 roku życia. That's the, the the age that the people usually shifted in this. Uh, Yeah, new, new stage in life. I to jest właśnie ten wiek, jest określany jako człowiek, który już jest jakoś ukształtowany, wychowany, wykształcony, osiąga ten poziom syna, córki, to jest właśnie około 30 lat. I na przykład w Biblii też jest opis, że aby stać... Się, żeby być kapłanem na przykład w świątyni trzeba było mieć ukończone 30 lat. And in the I na tą właśnie ceremonię w kulturze hebrajskiej która dotyczyła mianowania swojego syna już na poziomie syna i córki właśnie kiedy kończył 30 lat to była ceremonia, gdzie ojciec zwoływał swoje dzieci i przedstawiał im wszystkim i oficjalnie mówił, to jest mój syn umiłowany, który jest teraz pełnoprawnym, pełno dojrzałym moim dzieckiem, moim synem I ja myślę, domyślam się, że dla wielu z Was to nie jest nic nowego, tak? Słyszeliście już trochę wcześniej o tym. Dlatego, że kiedy patrzymy na Jezusa, to widzimy właśnie, że w taki sposób to się dzieje, kiedy Bóg Ojciec, kiedy Jego Syn, Jezus Chrystus, kończy 30 lat, przechodzi do następnego etapu przez chrzest w Jordanie, tak? I słyszy z nieba głos: To jest mój syn umiłowany. And you can that 3, a więc możemy o tym znaleźć w Ewangelii Mateusza w trzecim rozdziale. I właśnie widzimy ten moment, kiedy Jezus, ochrzczony, wychodzi z Jordanu, słyszy głos z nieba od Ojca: To jest mój syn umiłowany. Więc następuje ta deklaracja do, dojrzałości Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego. And a of a son and a that stage. I teraz ten poziom bycia duchowym synem, duchową córką, jest pewna charakterystyka. I so główna orientacja tego poziomu synów i córek. Koncentruje się nie na, na służbie, na, slu, na, na sługach, ale ko, koncentracja jest, jak, żeby być jak rodzina, na rodzinie. Akcent jest postawiony rodzina. tak and sons and daughters, they seek for what is good for the church and not so much for what is good for themselves first. S Chrześcijanie w zborze, którzy są na poziomie synów i córek, bardziej szukają możliwości pomocy Kościołowi, jak mogą Mu służyć, niż żeby szukać jakiejś pozycji, czy jakiegoś autorytetu, czy jakiejś służby. I to jest właśnie ten poziom, yy, po osiągnięciu tego poziomu, jest wtedy czas na to, żeby nadawać komuś jakieś liderowanie w jakiejś służbie. And then the final stage. I teraz jeszcze jest ostatnia, ostatni poziom. And that is the I to jest ten poziom, to byśmy mogli nazwać ojcostwo. w Biblii, w pierwszym rozdziale listu Jana, Pierwszy Jan, drugi rozdział, trzynasty werset. We can read that the word there that is used for this is pater. Pat, Jest tam pater. użyte to słowo, które, które po grecku brzmi pater. tak, Pater, ojciec. And it says there, I'm writing you fathers because you know him who is from the beginning. I tam Jan w tym wersecie mówi, napisałem wam ojcowie, tak? Zwraca się do chrześcijan, do wierzących. Jako do ojców. And fathers, they seek to train Ojcowie to ich staraniem jest, żeby ćwiczyć, trenować, wyposażać ludzi w kościele. Ojcowie kochają, żeby wyszukiwać ludzi, żeby ich podnosić, uwalniać ich potencjał i doprowadzać do dojrzałości ich, ich w służbie w kościele. And the body of Christ, they need fathers like that. Zbory, kościoły chrześcijanie potrzebują mieć pośród siebie właśnie takich ojców. And don't be mistaken, but age is not a criterion to become a father. Nie popełnimy błędu i nie uzależnimy tego poziomu duchowego ojcostwa od naturalnego wieku, w jakim jesteśmy. It's always spiritual adulthood. Chodzi o to, że to jest duchowe ojcostwo, duchowe. Może być tak, że dzieci, które naturalnie mają, czy młodzież, która ma naturalnie 17 lat według kalendarza, duchowo oka okazuje się, że mogą być na poziomie niemowlaków duchowych. And you have, can have, for instance, someone from 25 years old that is already a son. A może się okazać, że ktoś ma tylko 25 lat według kalendarza, a duchowo jest już w miejscu ojca. But, uh, just some more characteristics of a father. I jeszcze troszkę rozważań o ojcostwie. Możemy o tym dużo mówić i spędzić mnóstwo czasu, jeśli byśmy go mieli. So I will just Number, uh, yeah, just them. ale chcę tak, jeśli ktoś notuje, zapisywać to w takich punktach. The fathers, they know the God. Ojcowie, oni absolutnie wiedzą i znają swojego Ojca Niebieskiego, Ojca, Boga Ojca. Ojcowie kochają swojego niebiańskiego Ojca ponad wszystko, ponad wszystkim. Fathers make feel other people precious. Ojcowie są w stanie wywierać presję na innych ludzi. Ojcowie są w stanie dostrzec ten potencjał, który jest w, w bracie, w siostrze i są, mają, mają, mają taką możliwość, żeby właśnie uwolnić i rozwinąć ten potencjał. Ojcowie również dostrzegają potrzeby, jakie mają, syno, jakie mają synowie i, i reagują na te potrzeby. Fathers, they like to train and bring discipline. Ojcowie natura, w naturalny sposób kochają dyscyplinować, wychowywać, kształcić synów. And they like to show God's grace. Oni lubią widzieć w synach Boży, Bo, Boży wzrost bo, bo, Boże postępy. And last but least, I ojcowie kochają błogosławić swoich synów i swoje córki, uwalniając ich, y, da obdarowania, potencjał, w jaki w nich jest. Błogosławią. So are A więc ojcowie na tym poziomie chrześcijanie y, cały czas, jak gdyby usługują, służą. Oni poszukują i starają się rozwinąć Boże powołanie, jakie jest nad każdym w zborze, żeby każdy do tego powołania doszedł. A więc my widzimy, że w duchowym życiu my pilnie potrzebujemy ojców duchowych. I to nie tylko dla mnie, ale to jest w Romans 8, verse 19. I to jest dosłownie tak napisane w ósmym rozdziale y, listu do Rzymian w dziewiętnastym wersecie. I tam jest napisane, że całe stworzenie z utęsknieniem wzdycha, aż objawią się, tam jest użyte słowo dzieci, synowie, y, mężowie, Boży, tam właśnie chodzi o to. A więc podsumowując to moglibyśmy powiedzieć, że życie chrześcijańskie to długa historia przechodzenia z poziomu na poziom. Why do I need this? Dlaczego byśmy mieli tego potrzebować? Myślę, że to jest bardzo ważne dla ciebie i dla mnie, żebyśmy my zastanowili się i odkryli. Na jakim poziomie w duchowym wzroście rozwoju znajdujemy się dzisiaj? Gdzie się dzisiaj znajdujesz? Na jakim poziomie? Jeśli ty na podstawie tych charakterystyk, które żeśmy tu przedstawili dla każdego poziomu, odkryjesz siebie, to będziesz wiedział, gdzie jesteś i jaki następny etap ciebie czeka. Ale również bardzo ważne jest, żebyś ty odkrył, jak, na jakim poziomie znajduje się twój brat i twoja siostra, twój przyjaciel w zborze. I tak jak rozpoczęliśmy taką historią przykładem Pawła i Tymoteusza, możemy odkryć, co mnie czeka, jaka jest, jak, jak, jaka jest droga dla mnie, jaki jest wzrost dla mnie duchowy, tak jak na przykładzie Tymoteusza i, i Pawła. I ty również możesz przez to rozglądać się dookoła i szukać kogoś, kto by mógł ci w tej kwestii pomóc, żebyś ty sam mógł się rozwijać i wzrastać, dochodzić do następnego poziomu. Because we all need a spiritual father. Dlatego, że wychodzi na to, że my cały czas potrzebujemy mieć takich duchowych ojców koło siebie. Jeśli Ty zdołałbyś być przykładem dla kogoś innego w Kościele, it will help them to, grow into their potential. to ktoś patrząc na Ciebie, on będzie, będzie to pomocne dla Niego, żeby On miał, mógł się rozwijać. And in this world nowadays, everything is about yourself. You only think about you. Widzimy, że ten świat już ukształtował taką postawę, że każdy zaczyna myśleć o sobie samym, tak? Każdy patrzy tylko na swoje, na siebie. But, as the body of Christ, we all are given to each other in order to help each other. Ale jako ciało Chrystusa my wiemy, że nie żyjemy tylko dla siebie. I że jesteśmy w stanie pomóc komuś, kto jest koło nas. I jeśli my będziemy mieli takie nastawienie i będziemy w stanie pomagać sobie jeden drugiemu, to okaże się, że my się wszyscy razem przygotowujemy na czas żniw. Because it will become a natural habit to help newborn Christians into their next level. Dlatego że jeśli to będziemy robić w zborze, to to się stanie takim naszym nawykiem, naturalnym odruchem, że kiedy przyjdą nowi ludzie do kościoła, to my udzielimy im odpowiedniej pomocy, której oni potrzebują, żeby oni mogli wzrastać. And when we are doing that, we are actually doing what the great commandments tells us, and that is to make disciples. I to jest to, nad czym pracują kościoły, nad czym pracujemy, nad czym pracuje pastor ze swoimi starszymi, a później starsi z innymi w zborze. Because Wiecie, bo czynić uczniami to nie jest to samo, co y, czynić chrześcijanami wierzącymi. Ro rozumiecie, jaka jest różnica? Uh, przyprowadza się do Chrystusa, to jest jedna sprawa, a uczynić z kogoś takiego uczniem Chrystusa, to już jest coś innego. Oczywiście, wszystko rozpoczyna się i zaczyna się, żeby narodzić się w Jezusie Chrystusie, żeby każdy spotkał się z Chrystusem. But making disciples is about uh, helping people to become a disciple and they will make a disciple who will make a disciple, etc., ale to wezwanie, idźcie i czyńcie uczniami, ono nas zobowiązuje, żebyśmy my nauczali tych, którzy mają się stać nauczycielami dla następnych, żeby ci z kolei stali się nauczycielami dla następnych. And that is how we reach the world. I to jest to, w jaki sposób my mamy dosięgać świata, tak? Ewangelizować świat. If you are an in church, Ponieważ jeśli ty będziesz takim przykładem w kościele dla innych, i będziesz takim właściwym modelem dla, chrześcijan, dla młodych chrześcijan w Kościele, to również będziesz takim przykładem, wzorcem chrześcijanina dla tych w świecie, którzy jeszcze nie są z nami. Będziemy wtedy właśnie takim przykładem w pracy, w szkole, gdziekolwiek, poza Kościołem będziemy. To jest to o czym Biblia mówi, jakimi powinniśmy być, do czego powinniśmy dążyć. I wiecie, ten zburk, który tak uh, robi, on uh, w ten sposób będzie przygotowany na to, co Bóg zamierza zrobić, tak? I then you can finally break this wall and fill that space too. I bardzo szybko się okaże, że trzeba będzie rozwalić te ściany i powiększyć miejsce na spotkania. Right? Tak? That's what są budynki, żebyśmy w nich pomieszczali, tak, nowych wierzących. A jeśli są za ciasne, mamy je poszerzać. I ja bym chciał rzucić wam takie wezwanie osobiście od siebie, żebyście wy poszukali, na jakim poziomie jesteście na dzień dzisiejszy. Jeśli już znajdziecie swoje miejsce, to żebyście nakłonili siebie samych, żebyście spróbowali pomóc tym, którzy są poniżej Was, jeśli chodzi o, o poziom wzrostu duchowego, żebyście im pomogli. So, if, um, I'm going to end now. I na tym bym zakończył. But, um, you heard me talking about being all, uh, kind of children of god. podsumowując rozmawialiśmy o tym że jesteśmy wszyscy dziećmi bożymi and of course that means that you have to be converted first to oznacza że najpierw potrzebujemy być uh, skonfrontowani czyli przedstawieni Bogu so if you do not know this jesus or god as your personal father and your savior od czegoś to wszystko musi się zacząć. Więc jeśli jest tutaj ktoś, kto nie może powiedzieć, że Bóg Ojciec jest Twoim osobistym Ojcem, I really would ask you to, to, a to ja z całego serca zachęcam Cię, żebyś stał się takim dzieckiem Bożym, żebyś stał się chrześcijaninem. And some people struggle with the word, When am I a Christian or a child of God or not. Niektórzy ludzie zmagają się i doszukują się, o co chodzi, co to znaczy być dzieckiem Bożym, co to znaczy być chrześcijaninem, kiedy się nim jest, a kiedy jeszcze nie. Ponieważ samo chodzenie do jakiegoś kościoła to nie jest jeszcze to samo, że jesteś chrześcijaninem. So if you... Usually it's very simple to test this. To jest bardzo proste, bardzo prosty test do przeprowadzenia, jak to, jak to odkryć. So, if you would die one hour from now, gdybyś się dowiedział, że w ciągu godziny umrzesz, Jak myślisz, gdzie byś się znalazł, czy gdybyś umarł w ciągu godziny, czy znajdziesz się w niebie? Jeśli twoja szczera odpowiedź byłaby nie wiem, nie jestem pewien, chyba nie, to oznacza, że potrzebujesz w Jezusie Chrystusie zmienić swoje miejsce, w którym jesteś i dzięki któremu ty możesz się znaleźć w niebie. Ponieważ jeśli nie jesteś pewien, że znalazłbyś się w niebie, to to może oznaczać, że Jezus Chrystus, dzięki któremu jest się w niebie, nie jest dla Ciebie jeszcze na tym miejscu, którym powinien być. If you have a real with Jesus, Ponieważ kiedy nawiążesz relację, osobisty kontakt z żywym Jezusem Chrystusem, na 100% nabierzesz pewności, że dzięki Niemu znajdziesz się na pewno w niebie. Jeśli jesteś tutaj i chciałbyś przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, a Boga mieć za Ojca, then we are very willing to, pray with you. to my będziemy mieli przywilej, żebyśmy właśnie o Ciebie mogli się modlić. So you can meet Jesus as your savior. I Ty możesz się dzisiaj z Nim spotkać, z Jezusem, jako swoim Zbawicielem. Oczywiście, jeśli jesteś tutaj i masz jakieś potrzeby, jakieś rzeczy, które możemy przynieść Bogu i pomodlić się w tej sprawie, to jesteśmy tu po to. And we will pray for you then. Just, just come forward when you feel like it. We will be here in the front all the time. Czujcie się swobodnie, czujcie się wolni. Jeśli masz jakieś potrzeby, po prostu podejść tutaj do przodu. Będziemy się modlić. Thank you. God bless. Dziękuję wam. Bożego błogosławieństwa życzę.